Portal konstancin.com przedstawia Historia okolic Konstancina Jeziorny Tekst Paweł Komosa Adaptacja audio Bartek Biedrzycki Pogranicze w ogniu Część druga Północna granica jezierska szła w sposób nieco zagadkowy Po części granicząc z Bielawą, a po części z Powsinem łącząc się z nadwiślańską miejscowością Okrzeszyn, z dawna będącą częścią tej samej królewszczyzny i przez całą swą historię zaliczaną do dóbr jezierskich. Gdzieś na północy w okolicach Skarpy i w miejscu zwanym obecnie Wygonem znajdował się bur należący do Jeziorny odnotowany przez lustrację roku 1565 Widnieje on jeszcze na mapie Karola de Petersa, sporządzonej w wieku XVIII, choć został już wtedy wyrąbany wzdłuż całej granicy, aż do obecnej ulicy Prawdziwka, gdzie kończyły się ziemie jeziorańskie. Tak skurczył się las Kabacki. Co ciekawe, jeszcze w latach 50. XX wieku niektórzy nazywali wygon na skarpie borowiną. To staropolskie słowo oznaczające wyrąbaną polanę w lesie, od którego nazwę wzięła też leżąca w innym miejscu gminy wieś. Granica szła wspomnianą ulicą. Droga była tu oczywistą granicą. Przy skręcie na Kierszek kończyły się ziemie jeziorne, zaczynały ziemie Powsina. A wąskim pasem na północy ciągnęły się ziemie Bielawy. Ta ostatnia wieś straciła znaczą część tych ziem przylogłą do dawnego wilanowskiego folwarku Olechów i folwarku Podleśnego, położonego w miejscu obecnego Parku Kultury, dopiero w czasach PRL-u, gdy włączono je do Warszawy. W późniejszych latach na części należących do niej pól, tworząc ogród botaniczny. Dalej granica jeziorańska schodziła w dół ze skarpy, skręcając tuż przed obecną ulicą Borową w obecną ulicę Sadową. A stamtąd prowadziła do ulicy Saneczkowej, która stanowiła granicę jeziorny z Bielawą pod górami. W tym miejscu już w XVII wieku znajdował się bór należący do Bielawskich, znany gawrońcem, poczynający się u granicy jezierskiej. Nazwa Klarysew pojawia się dopiero w wieku XIX, stąd pozwolę ją sobie na razie pominąć. A dalej granica biegła w pobliżu ulicy zwanej obecnie Mirkowską, prowadząc w kierunku jeziorki i wsi Grąd. Znajdowała się tam łąka w lesie przy granicy jezierskiej. Granica ta, o dziwo, była w miarę spokojna. Być może dlatego, że biegła aż do XVIII wieku lasem. Potem zaczęto gorąbać i tak powstało miejsce zwane wówczas przez miejscowych Porąbką Bielawską. Po dziś dzień większość mieszkańców okolic Konstancina nie używa nazwy Edwardów, oficjalnie nadanej osiedlu wybudowanemu pod koniec XIX wieku przez Edwarda Natansona, lecz o znajdującej się tam szkole mówi nie inaczej niż na Porąbce. Z czasem część ziem dawnej jeziorny należeć zaczęła do dziedziców Bielawy Rosmanów. Na terenach rozparcelowanego w latach 30. XX wieku folwarku powstała tu nowa jeziorna. I tak doszliśmy na powrót do rzeki Jeziorki, której liczne zmiany biegów powodowały perturbacje i sprawy graniczne. Jeszcze w roku 1516 jeziorka posiadała trzy odnogi. Trudno powiedzieć, które a czy już wówczas przyjmowano, że jedna z odnóg rzeki należy do Oborskich, bowiem ugodę co do ilości puszczanej wody zawierali z nimi ciołkowie z Powsina. Problemy zaczęły się w latach dwudziestych XVI wieku, kiedy pozesorzy jeziorny usiłowali kontrolować rzekę. W owym czasie płynęła ona w kierunku zaginionej wsi Łazy, gdzie znajdował się Powsiński Młyn. Archidiakon warszawski, posiadający część wody na rzece Jeziorze, której bieg prowadził do Młyna na tej rzece należącego do ciołków z Powsina, wszczął z nimi spór graniczny, jak zapisano. Od dawnych czasów dwie odnogi rzeki płyną do Młyna, a jej trzecia część do Wisły. W roku 1563 kolejny posesor jeziorny o nazwisku Kussowski przywłaszczył sobie część rzeki, a Mikołaj Ciołek z Powsina wytoczył mu sprawę sądową. Jednakże Młyn w Łazach nie przetrwał, bowiem w roku 1594 Marcin Oborski wybudowanym przepustem zmienił przebieg rzeki, kierując jej główną odnogę przed Obory i dopiero dalej w kierunku Wisły. Powyższe na trwałe pogodziło jeziorne z Powsinem, bowiem w tej części wspólnej granicy nie miały. Lecz była jeszcze granica w Okrzeszynie. Okrzeszyn leżał nad Wisłą, co odnotowano jeszcze w roku 1565. Ślad dawnego koryta, które z czasem zmieniło się w Starą Wisłę, a potem w Wilanówkę, jest jeszcze doskonale widoczny i warto obejrzenia. Od południa jego granice z Bielawą wyznaczało Jezioro Okrzewskie, do którego wpadały wody Jeziora Bielawskiego. Za rzeką Jeziorą leżały ziemie chabdzińskie. Od XVI wieku wchodzące w skład obór granice dóbr jezierskich stanowiła zaś miejscowość Lisy. Lecz gdy Wisła zmieniła w tym rejonie koryto i w ten sposób okrzeszyn zaczął graniczyć z falenicą i wsią grabie należącą do tych dóbr, do których zaczęli rościć sobie pretensje ciołkowie. Kapryśna rzeka już w XVI wieku sprawiła, że w tym miejscu powstały liczne kępy, m.in. ta, którą zaczęto zwać Okrzewską choć jeszcze nie założono tam wówczas wsi. Północna odnoga jeziorki stanowiła granicę ziemi czerskiej i warszawskiej, a także dóbr, które się tu znajdowały. A tam, gdzie kończyły się ziemie jeziorne, w kierunku Okrzeszyna leżała już bielawa. Na rzece graniczyła z Chabdinem, którego dobra także sięgały Wisły, aż do wsi Chabdinek leżącej nad jej brzegiem, obecnie jako Chabdinek stanowiącej część powstałych tu w XIX wieku obórek. Jeziorka, podobnie jak i Wisła, Kilkakrotnie zmieniała koryto, co jednakże nie powodowało dużych problemów granicznych. Spowodowane to było faktem, iż większość przylegających do tych rzek ziem stanowiły zalewowe łąki i łęgi, gdzie rozlewała się woda w trakcie przyborów na Wiśle. Wielokrotnie jeziorka rozlewała się nowym korytem, uchodząc na przemian w Okrzeszynie i nieopodal Chabdzinka. Jak zanotowano w XVIII wieku, za którymś razem zniszczyła wieś Łazy pod od czasu, gdy oborcy zmienili bieg rzeki, o czym można Poczytać w innym pisie. Wieś Łazy, tu część znaczną gruntów okrzeszyńskich, jako i Chabdzinkowskich, Wisła zabrała. Wspominano jeszcze wiele lat później. W parafii Powsińskiej oraz oborskich ten rozlewiskowy rejon Jeziorki i Wisły sięgający do wsi Zamoście jeszcze na początku XIX wieku określano mianem Urzecza. Teren rozlewisk kończył się nieopodal miejsca, w którym później wybudowano papiernią a jeziorka płynęła wówczas w miejscu jej obecnego muru, gdzie znajdują się garaże w Mirkowie. Zburzony basen, stadion i szkoła znajdują się na gruntach należących w dawnych wiekach do Bielawy. Zresztą po ostatniej regulacji rzeki wiele pól należących do tej wsi pozostało po jej drugiej stronie wraz z zabudowaniami nieopodal przepompowni. My jednak zatrzymajmy się mniej więcej w miejscu jej dawnego przebiegu. Bowiem tu przez wieki znajdowała się granica czterech ziem, miejsce zwane Wydrzą Kłodą, o które wielokrotnie wybuchały konflikty graniczne. Problemem było bowiem nie samo miejsce, a jego lokalizacja. Już najstarszy dekret graniczny z roku 1389 wskazywał, iż w miejscu zwanym wówczas Wydrzą Uchodą znajduje się granica Bielawy i Chabdzina, a dziedzictwo Pawła i światosława z Bielawy oraz Katarzyny z Chabdzina, wzdłuż jeziory prowadzi do Wisły i zaczyna się od Wydrze i Kłody. W kolejnych opisach granic zaznaczano już, że także tam kończy się granica między Oborami i Jeziorną. O ile powyższego nikt nie kwestionował, po wiekach, gdy rzeka zmieniła swój bieg, a Kłoda zamieszkała przez Wydry nie istniała już od stuleci, jej położenie stało się przedmiotem licznych sporów. W XVIII wieku pamiętano jedynie, iż leży nieopodal Olszyny w miejscu dawnego lasu zwanego Porąbką Bielawską. I jak pisano dalej? Iż pod tą Olszyną, gdzie to koryto starej rzeki skrącane ku wsi Jeziorny naprzeciwko szerokiej granicy od karczmy bielawskiej ciągnącej między Jeziorną a Bielawą jest miejsce zwane Wydrza Kłoda kończące granicę między Bielawą a habdzinem tudzież Jeziorną i Oborami. Opisana tu granica między Jeziorną a Bielawą to obecna ulica Mirkowska. Zaś karczma bielawska znajdowała się na rozstaju dróg z obecną ulicą warszawską. O ile nazwa Porąbki przetrwała do naszych czasów, o kłodzie nikt już nie pamięta. Dzięki jednak mapie papierni z 1812 roku możemy wskazać, gdzie ono się znajdowało, gdy jeziorka płynęła przy samej granicy zakładu. Wyraźnie oznaczono tam cztery kowce graniczne dla każdej z ziemy, przy czym papiernia znalazła się na dawnych gruntach chabdzińskich. W XIX wieku także zakończone zostały sprawy graniczne, a staropolskie procesy zostały zapomniane. Ostatni odbył się w roku 1781, gdy na żądanie Urszuli Wielopolskiej w te okolice ściągnęła Królewska Komisja Graniczna. Komisarze rozłożyli się namiotami na wielawskich polach i przez kilka dni dokonywali wizji lokalnych z udziałem świadków. Zwyczajowo byli nimi najstarsi mieszkańcy okolicznych wsi, którzy wskazywali usytuowanie dawnych znaków granicznych, kopców i opowiadali o zmianach w terenie. Strony sporów okazywały dokumenty poświadczające ich prawa do ziemi, stąd i wiele wówczas odpisów dokonano z nieistniejących już dzisiaj ksiąg ziemskich w Czersku, które w tej postaci przetrwały do dnia dzisiejszego. Gdy Urszula Wielopolska, posiadaczka Klucza Oborskiego oraz Skolimowa, starosta Dzierzbowski, posesor Jeziorny z Okrzeszynem i Kępą oraz Chylicami oraz Antoni Jabłonowski, kasztelan krakowski, posiadacz bielawy, osiągnęli konsensus, usypano kopce graniczne, kończąc zawikłaną historię tych sporów.